A Maria, wziąwszy funt maści szpikanardowej bardzo drogiej, namazała nogi Jezusowe i utarła włosami swoimi nogi Jego i napełniony był on dom wononością onej maści. Wtedy rzekł jeden z uczniów jego Judasz, syn Szymona Iszkariot, który go miał wydać. przedży tej maści nie sprzedano za trzysta groszy, a nie dano ubogim.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 i przyszli do Niego dla Jezusa, ale też aby Łazarza widzieli, który go był wzbudził od umarłych. I radzili się przedniejsi kapłani, żeby i Łazarza zabili, bo wiele z Żydów dla Niego odstępowali i wierzyli w Jezusa. Nazajutrz wielki lud, który był przyszedł na święto, usłyszawszy, iż Jezus idzie do Jeruzalemu. Nabrali gałązek palmowych i wyszli naprzeciwko niemu i wołali – Hosanna, błogosławiony, który idzie w imieniu pańskim, król izraelski. A dostawszy Jezus oślęcia, wsiadł na nie, jako napisane jest – Nie bój się, córko syjońska, oto król Twój idzie, siedzący na oślęciu. Ale tego z przodku nie zrozumieli uczniowie Jego,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 Wtedy mówili faryzeuszowie między sobą – widzicie, że nic nie sprawicie, oto świat za nim poszedł. A byli niektórzy Grekowie z tych, którzy przychodzili do Jeruzalemu, żeby się modlili w święto. Ci tedy przyszli do Filipa, który był z Betsaidy Galilejskiej i prosili go mówiąc – Panie, chcemy Jezusa widzieć –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 wielki pożytek przynosi. Kto miłuje duszę swoją, utraci ją, a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie, ku wiecznemu żywotowi strzeże jej. Jeśli mnie kto służy, niech mię naśladuje, a gdzie ja jest, tam i sługa mój będzie. A jeśli mnie kto służyć będzie, uczci go ojciec mój. Teraz Ci dusza moja zatworzona jest. I cóż rzekę? Ojcze, zachowaj mię od tej godziny. Alem Ci dlatego przyszedł na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Przyszedł wtedy głos z nieba. I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. A lud ten, który stał i słyszał, mówił zagrzmiało.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 I wołał Jezus, a mówił, kto wierzy w Mię, nie w Mię wierzy, ale w Onego, który Mię posłał. I kto Mię widzi, widzi Onego, który Mię posłał. Ja, światłość, przyszedłem na ten świat, aby żaden, kto wierzy w Mię, w ciemnościach nie został. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie uwierzyłby, ja ci go nie sądzę,